Witajcie w 40. odcinku Ośmiu Gatek. Dzisiaj, jak zwykle, poruszymy trzy tematy. Zaczniemy od jaką inteligencją wykazał się brytyjski uniwersytet. Później, będzie główny temat, dość nietypowy o motywacji, którą może rozwinąć w sobie każdy i osiągnąć świetne wyniki. A na sam koniec, będzie o ponownej premierze po 20 latach filmu psy Władysława Pasikowskiego. Zaczynajmy. Dość niecodzienna sytuacja miała miejsce w brytyjskim uniwersytecie w Plymouth i w jednej, tak dokładnie w jednej sali egzaminacyjnej zostały tam umieszczone znaki Zakaz ściągania. Była to ręka z napisaną ściągą na niej w czerwonej obramówce, coś na wzór znaków drogowych. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że samo zdjęcie tej ręki ze ściągą było wzięte z bazy fotografii stokowej. I faktycznie ściąga, która była na tej ręce, była prawdziwą, dobrą ściągą. Czyli zawierała prawidłowe wzory z matematyki akurat w tym przypadku. Podobno przez tydzień miało to pomagać studentom piszącym różnego rodzaju kolokwia. Dopiero później sam Uniwersytet Playmouth wkroczył do akcji i powiedział, że hola hola, tekst jest za mały, żeby go przeczytać z dużej odległości, ale oczywiście nie smak pozostał, a sytuacja, no przyznajcie, jest trochę komiczna. Chciano wprowadzić zakaz ściągania, a tu się nagle okazuje, że na samym znaku jest ściąga. No... Komizm sytuacyjny, według mnie, pierwsza klasa. Drugi temat będzie nietypowy, bo będzie trochę taki motywujący. Powiedzcie szczerze, ile razy słyszeliście coś, wy się do tego nie nadajecie albo. Sami mówiliście, ja nie mam talentu do śpiewania, ja nie mam talentu do pisania, ja nie mam talentu do mówienia, nie mam talentu do naprawdę wielu rzeczy. I w ten sposób demotywujemy się. Dlaczego? No, w dzisiejszych czasach ludzie bywają leniwi, młodzi ludzie. No, mogę tak powiedzieć, bo sam jestem przedstawicielem tych osób, więc z własnych obserwacji mogę coś takiego stwierdzić. No i co w związku z tym? Osoby, które faktycznie mają jakiś talent, bo się rodzą z nim na przykład, potrafią od samych narodzin bardzo pięknie rysować, malować, potem widać, że ten talent się w nich pogłębia, ale jest to za sprawą ćwiczeń. Oni mieli bodziec w postaci jakiegoś talentu i potem mogli go rozwijać, ale najczęściej bywa tak, że osoby, które mają jakiś talent, zaniedbują go i nic z nim nie robią, bo stwierdzają, że to, co potrafią, to już im wystarczy i one więcej nie będą się uczyły. To jest błędne koło, ale daje szansę tak zwanym właśnie przeciętniakom, ponieważ ciężką pracą i chęcią możemy prześcignąć osoby z talentami. Gdyby te osoby z talentami zdały sobie z tego sprawę i faktycznie wzięły się do roboty mocno, ale to już od samego dzieciństwa, od początku do roboty prześcignęłyby, byłyby mistrzami w swojej dziedzinie. A tak naprawdę osoba, która ciężko pracuje i przede wszystkim, tak jak już mówiłem, chce i dąży, myśli o tym, spędza jej to, powiedzmy, sens powiek, marzy, to może do tego dojść. Wystarczy tylko poczekać i oczywiście działać w tym kierunku. A jeżeli tylko naprawdę tego chcemy, to cały, cały wszechświat, powiedzmy tak, żeby nie wchodzić tutaj w różne wierzenia, po prostu pomoże nam. Dokładnie 22 lata temu, czyli w 1992 roku, został nagrany film Psy. Ta renowacja trwała dwa miesiące i pracowało nad nią pięć osób. I powiem tak, zobaczyć na filmie młodego Bogusława Lindę czy Cezarego Pazurę, no to jest coś, ale poza tym film został ulepszony. Poprawiono kolorystykę, poprawiono dźwięk i z tego jak widziałem taki filmik pokazujący zestawienie starego obrazu z nowym, usunięto też szumy i wystabilizowano obraz. Sam filmik będzie można zobaczyć, o którym mówiłem, czyli zestawiający te dwa filmy na Facebooku. Tak samo jak do każdego odcinka, jeżeli tylko są jakieś dodatkowe materiały, znajdziecie je właśnie na Facebooku, czyli jeszcze raz przypomnę facebook.com. 8 gatek. Tam znajdziecie wszelkie informacje, dodatkowe odcinki, możecie polubić, polajkować. Dla mnie to jest naprawdę bardzo ważne, bo widzę, że faktycznie jesteście ze mną, słuchacie tego. A to jest świetna motywacja. Sam film będzie miał premierę 9 maja podczas 7 Międzynarodowego Festiwalu Kina Niezależnego Of Plus Camera. I to na tyle w 40. jubileuszowym odcinku. Mam nadzieję, że czujecie się zmotywowani i weźmiecie się za realizację swoich pasji. Tymczasem trzymajcie się i do usłyszenia jutro.